Więc dzisiaj, nie no ja muszę wszystko mówić do mikrofonu jednocześnie, co my tam mamy, bo my już wiemy, ale, że dla, dla tych, co do słuchać, to by też wiedzieli. Więc czytamy z tybetańskiej Księgi Śmierci, z naszego tego wydania, w pierwszej części, na stronie 20. Tam jest opisana, opisany jeden z, z budrów nazywamy go buddą Amogasithi. Amogasithi. Jego posąże tutaj widać, więc właśnie tak wygląda Amogasithi, że ma tą mudrę nieustraszoności. To jest mudra z taką ręką, prawda, taką dłonią, mudra nieustraszoności. Na tej dłoni tutaj widać na niektórych posążkach powinno być jeszcze wyryta podwójna warża. O taka pieczęć, jaką właśnie dostałem od z podwójną warżą, to właśnie taka warża ma być na tej podwójnej wyryta. To jest posąg Amogasitwiego. Więc my musimy wejść w naszą kontemplacją w tego Amogasitwiego. I zaczniemy to z tybetańskiej Księgi Śmierci. W zasadzie ograniczymy się tylko do pewnego fragmentu, żeby nie miść poza niego, prawda? żeby jakichś bocznych tematów nie wciągnąć, bo one przychodzą, myśli, ale my nie mamy na tyle czasu. <śmiech> Więc... <śmiech> Więc to jest coś, co dzieje się piątego dnia w stanie bardzo i tak dalej, po śmierci i tak dalej. Ale faktycznie tybetańska księga, ona dotyczy, dotyczy nas. To jest, to jest księga, to jest podręcznik y, dla adeptów, dokładnie mówiąc. Księga napisana językiem symbolicznym, tak samo jak życie, ży, ży, życie i działalność pana Sambawy, czy jesie co dnia. Całkiem językiem symbolicznym. Mieliście już przykład tego, jak wygląda opowieść u Pan Masambawy, kiedy ten król Indrabuti wybrał się na wyspę klejnotów. No i ile tam było różnych przywód, przygotowań i tak dalej. A tymczasem każdy z nas jest taką wyspą, prawda? I każdy musi znaleźć te klejnoty w sobie i ten klejnot spełniający życzenia. Więc tutaj właśnie bogactwo tych rozdziałów jest nieograniczone. Ostatecznie, no już wschodzimy na temat, więc jak możesz z tej tybetańskiej księgi zacznę czytać. Więc to jest dnia piątego i on mówi tak, tego dnia zielone światło oczyszczonego elementu powietrza będzie świecić jednocześnie błogosławiony Amogasiki, władca koła, pojawi się przed Tobą z północnej sfery nagromadzonych działań. Jego ciało jest koloru zielonego. On trzyma podwójną wadżę w swojej dłoni i siedzi na tronie ptaka Shangshan, unosząc się w powietrze. Obejmuje swoją małżonkę samajatara, towarzyszy mu dwóch męskich Botisatwów, Vadżapani i Sarwani, Varra, na wszystko jak, oraz dwie żeńskie Botisatwy, Danda i Najmada. Tak, że sześć pom buddy pojawia się w przestrzeni tęczowego światła. Więc dla nas, króliko, my sobie zapamiętujemy, że Amogastitri to jest kolor zielonego. To jest po prostu zielone światło, więc może teraz dowiemy się co to światło symbolizuje. Bo to zielone światło promieniujące to jest właśnie, no czytam dalej, Zielone światło z handy pojmowania w jej podstawowej czystości, mądrości spełniania działań. Jest to światło mądrości. Tutaj będziemy kontemplować na pewną mądrość, która się nazywa mądrością spełniania działań. I to jest właśnie jednocześnie nazwa Amogasi. Mądrość spełniająca działania. Więc, żebyśmy mogli wejść w to, cośmy tutaj czytali, ja przeczytam fragment z książki Lamy Gowindy. Muszę przy okazji powiedzieć, co to jest Lama Govinda, a to z pewnych względów, że Lama Govinda nie jest to zwyczajny jakiś Lama, czy tylko o robienia jakichś pódy. No po prostu był że orem klasztoru na węgrze A teraz siedzi w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w naszej sąsi sąsiadującej z nami szkole właśnie starożytnych gminmaty. Jest to naprawdę bardzo wykształcony, wielki, potężny naród. Ale on widocznie nie ma wspólnego języka, tak sobie, dla rozmów zwyczajny, czy towarzyski i tak dalej, oznacza się tym, że lubi samotnie przebywać. Nie lubi towarzystwa. Więc to nie znaczy, że sobie to taki jakiś niezwykły lama, prawda? O, taki sobie jakiś tam na boku. Moi drodzy, nie jest to lama, którego my będziemy pouczać, tylko my właśnie od niego się czegoś chcemy nauczyć. Bo chcąc studiować jego książki, to naprawdę trzeba mieć po prostu... No, chcieć się uczyć, chcieć studiować, inaczej się nie da. Napisał również książkę lekką, którą wszyscy, co mają tę możliwość nabyć sobie, prawda, to są te Białych Obłoków, tak? Jak ona się nazywa? No, no, Droga Białych Obłoków. Więc ta Droga Białych Obłoków, ta książka, to jest właśnie Lama Godyndy, więc już wiecie mniej więcej, to to jest za Lama. On pracował w Zbecie, z skopozynia jest Niemcem, ma wykształcenie wszechkierunkowe dla wszystkich dziedzinach. Więc ja osobiście tak podejrzewam, że nie musi być gubiany. Jeżeli ma tak bogate doświadczenie, może nie być gubiany. Prawda? No. Ale mniejsza z tym. Teraz właśnie przeczytam z jego książki następujące słowa. Czytam w dianim Budda północnego kierunku, przedstawia to, co możemy nazwać Słońcem o północy. To jest tajemniczą aktywność duchowych sił, które pracują poza zmysłami, niewidzialnie i niepostrzegalnie, <try> i mając na celu prowadzenie jednostki lub bardziej właściwie wszystkich żyjących istot ku dojrzałości poznania i wyzwolenia. Żąte światło wewnętrznego słońca nie niewidzialne dla ludzkich oczu, zmieszane z głębią niebieską, z głęboką niebieską nocą nieba, w której nieprzesłonięta przestrzeń wszechświata wydaje się być otwarta sama przez się, tworzy czystą mistyczną zieleń a moda Zielone światło aktywności, wszechdokonująca mądrość, która świeci z jego serca, tworzą uniwersalność niebieskiego światła, fajroczami, oraz z emocjonalnym gorącym, wytworzonym przez światło ratka Sambawy, mądrości i równości. <kluzny> ja myślę, że to dla nas, yy, to co się tutaj nie zrozumiałem. Bo na temat buddy rata Sambawy to my już. Znamy podstawową mądrość i jednocześnie Wajroczany też. tym właśnie zielone światło jest, wynika z połączenia żółtego, w rzeczywistości złotego światła Ratna Sorbany i niebieskiego światła Wajroczany. Więc złote światło, to żółte światło kojarzy się nam ze złotym buddą. Na której już medytujemy przy okazji medytacji stroniny, Mahayana, gdzie występuje złoty Buddha, złoty kolor. Jest to kolor mądrości, równości, także Buddy Ratha Sadhar. Mądrość równości oznacza, że ta mądrość nie rozróżnia między jednym a drugim. Na przykład nie rozróżnia ten jest głupi, a ten jest bardzo mądry, prawda, na przykład jakiś specjalista, jakiejś branży. ten jest bardzo pobożny i medytujący, a ten nic nie robi. Po prostu nie ma tych rozróżnień. Złote światło to jest taka mądrość, która wszystkich bierze za równo. I w medytacji w medytacji właśnie tej, gdzie jest złoty Buddha, w medytacji schronienia uczymy się mądrości i Widzimy, że to światło promieniuje na wszystkie istoty, nawet na zwierzętach. To jest jedno, jeżeli chce się dotrzeć do mądrości, a boga to najpierw trzeba dysponować mądrością równości. Następnie wajroczara, niebieski wajroczara. Wajroczana to jest centralny, centrum, ośrodek centralny w sercu, który właśnie jest dla nas, dla nas symbolem tego i władcą tego zamiast Wajroczany w naszej medytacji jest karmapa. Więc to niebieskie światło, moi kochani, to jest świadomość uniwersalna. Ale my, na co dzień nie doświadczamy świadomości uniwersalnej. Jest to dla naszego, dla nas niedostępna dziedzina, dla naszego umysłu niedostępne, Dla naszych myśli niedostępne. Tak samo jak mądrość równości dla naszych umysłów i dla naszego intelektu jest niedostępna. My, my, my w ogóle my egzystujemy w sanktasze. Jesteśmy jako każde poszczególne tak osoba izolowana od wszystkich innych istniejących, także te mądrości są ponad naszym intelektem, ponad naszym rozumowaniem, poza naszym rozpoznawaniem. Czy to jest w jakiś sposób, no tak zrozumiałe, o czym się tu mówi? Więc jeżeli więc to zielone światło teraz będzie symbolizować mądrość Hamogasutkiego, to znaczy się, jest połączenie mądrości-równości z połączeniem uniwersalnej świadomości. A uniwersalna świadomość jest bardzo dobrze połączona, jak ona z wodą, z mądrością-równości. Bo i że mądrość i obejmuje wszystkie istoty, jednakowo je widzi, jednakowo je pojmuje, że one są godne orderów i odznaczeń Nie, godne są tylko i wyłącznie w współczucia. Pamiętajcie, że to jest głębia naszej buddyjskiej nauki. A wszystko, co jest w jakiś sposób z tym sprzeczne, nie jest złe się przekonamy. Jest dobre, ale końca sankcji nie ma. Wyzwo o wyzwoleniu nie, nie ma co marzyć nawet, a o oświeceniu można sobie po prostu przeczytać. Dlatego więc uniwersalność obejmuje wszystko. Nie obejmuje kogoś pojedynczym. Więc to już widzimy, że jest tu energia, która pracuje z pożytkiem dla wszystkich, i ponad naszym intelektem, ponad naszym rozumowaniem, czyli nazywa się to mądrość. Mądrość, która pracuje w puste, no bo tam nie sięgamy, nazywa się także paramita. I są takie mądrości, że tych pięć mądrości, które, na które kontemplujemy w formie pięciu elektracyjnych budów, kontemplujemy jako na mądrości pięciu paramit. A paramity to wiecie, co to jest paramita? No jest to, że liści wiedzą dokładnie, bo oni ich obowiązkiem jest paramita supra recytować. Przewawsze przed swoim siedzeniem powinno przynajmniej dwa razy recytować. Zaczyta, zaczyna się tak, to pamiętam. satwa współczucia z głębi mądrości skandy U, ujrzał pustkę wszystkich pięciu skanów. Z mądrość, która jest pusta, Nie mam rady wam tego formułować. Jak to nie, to się nie da wysłowić. To się nadaje tylko do medytacji do kontemplacji. <śmiech> Ale my wiemy, że ta pustka nie jest do tak pusta, żeby tam nie zachodziły pewne zjawiska. Więc z tego połączenia powstaje zielone światło, które jak mówi Gowinda tutaj, jest to zielone światło aktywności. Naszego guru karmatę nazywamy panem aktywności buddów. Czyli, że ma on szczególny zarys mocy, siły i aktywności amogasydhiego, karmater. Także cokolwiek mówimy o amogasydhichim, możemy mieć na myśli także naszego karmatę w tym aspekcie. I tak jak karmapa, szkoła karmapy jest zaszeregowana do kierunku północnego, również abogacjci do północnego. <trymne> <trymne> <trymne> Czytam dalej, żeby dokończyć tą wypowiedź y, z, z, z, z, z, z, zacytowaną tutaj od Ramy Gowinny. <trymne> A więc poznanie podstawowej równości i jedności wszystkich istot zostało przemienione na uniwersalną, uduchowioną aktywność dla pożytku wszystkich istot przez podporządkowanie własnego interesu dzięki przeobejmującej miłości i nieograniczonemu współczuciu karuna. Te wiele energie, gdy na stałe, na stałe zakorzenione wyżej wymienionych mądrościach są niezniszczalnym, podwójnym perłem niż a ważna amogasikiego, które w tym znaczeniu można uważać za wzmocnioną ważrę akszowi. Więc widzimy, jednocześnie jest tu wyjaśnienie, Nie. że podwójna ważna oznacza właśnie połączenie tych dwóch energii, złotego światła i niebieskiego, wajroczany, uniwersalnej świadomości. Że my, przyjmując chronienie, zawsze, kiedy mówimy, y, zwracamy się do Buddyś, jak ja mówię go, To zawsze sobie wyobrażamy przez Cokółę, że świeci na nas to złote światło mądrości i równości. I teraz właśnie to, ta, ta, plus uniwersalne świadomość, która obejmuje wszystkie istoty, nadaje temu uniwersalną moc i aktywność dla wszystkich istot. Więc to jest to, co jest zawsze naszym zakręciem na początku każdej medytacji. Że my różnimy się tym od wszystkich szkół i wszystkich religii na świecie, jakie były, jakie są i jakie się jeszcze pojawią, że mamy, że my pracujemy na pożytku wszystkich istot. To, co mamy zrobić, jest dla pożytku wszystkich istot. To znaczy się, że nie ma tu naszego osobistego interesu, osobistego pożytku. Ale owszem, my to rozumiemy, że jeżeli my będziemy mieć pożytek, że my się rozwiniemy, to ten rozwój musi być pożytkiem dla innych. Bo to jest coś bardzo uniwersalnego. Uniwersalna świadomość, uniwersalna mądrość ludność. Ja myślę, że to w jakiś sposób jest zrozumiałe, to czy to się da zrozumieć? Więc teraz, skoro myśmy już tutaj w ten, ten fragment z tej tybetańskiej księgi, w jakiś sposób weszli, to będziemy mogli po kolei czytać i zastanowić się na, nad tym właśnie. Więc tego dnia, czytam z tybetańskiej księgi, zielone światło oczyszczonego elementu powietrza będzie świecić i jednocześnie błogosławiony Amogasiki władca koła, pojawi się przed tobą z północnej sfery nagromadzonych działań. To jest oczywiście wszystko w tantra. to wszystko jest uszeregowane w wielkim porządku. Nie ma tu żadnego przypadku. Każda rzecz, Należy jest przypisana no, do, do, do, do jakiegoś kierunku świata. Więc tu mówimy, że o, o, do, do północnego kierunku. Każda rzecz przypisana jest do jakiegoś elementu, to się do elementu powietrza i tak dalej. Nagromadzony działań. Więc to nagromadzone działania to jest cała nasza zasługa. Nie to jest ważne co my mówimy, co my, my klepimy po prostu. Tylko jest ważna prawda, która jest odbita w lustrze zwierciadle karmy, która pokazuje nam, no jak my jesteśmy bez masek, bez maski, prawda, w lustrze karmy. To znaczy się, nasza aktywność, nasze działania są nagromadzone, i one będą dalej działać dla naszego pożytku. Bo my działając zawsze myślimy o swoim pożytku. Oczywiście, więc teraz jak my nagromadzimy, nagromadzimy karmę i działanie, to w świetle abogacjuszczego to działanie się nie liczy egoizm własny, tylko liczy się działanie, jakieśmy skierowali w stosunku do istot. Bo tutaj nie jest to nasza mądrość, nasze wymysły, tylko nas interesuje mądrość Buddy, Że nasze działania, to jest właśnie nasza aktywność, to jest tak, jak istoty, od ile i jak, w jaki sposób i co istoty otrzymały z tej działalności naszej. Uniwersalna świadomość. Teraz jak to jest, ale jest właśnie tak, że energia amogasiciego buddy pracuje w każdym z nas. Tych pięciu buddów, tych pięć mądrości, to wy wiecie, my sobie mamy je poszeregowane, pokolorowane, żebyśmy się orientowali, tak jak w szkółce, prawda? Że białe światło to jest na czole, tak jak budda ma tutaj oko, czy to oko, prawda? Czoło, białe światło, gardło też czerwone światło, serce też jest niebieskie światło, pętek to, to jest żółte, bardzo błyszczące, złote światło i dalej poniżej pętka to jest właśnie zielone światło Amogasyciego. Jest jeszcze czarne światło, ale o tym się już nic nie ma. Więc na razie mamy tych pięć świateł. Kto zna te pięć świata, to są pięć naszych, naszych aspektów, naszej świadomości, tych pięć mądrości i my naprawdę jesteśmy buddami, jak to się mówi, tylko my o tym nie wiemy, <śmiech> więc my te, my te siły mamy i my nimi pracujemy, to, że my żyjemy, działamy, mówimy, słuchamy, kłócimy się, bijemy, jesteśmy aktywni, to wszystko dzięki tym pięciu mądrościom akcji. Tylko, że te pięć mądrości na skutek naszego izolowanego ego pracują na okach. Tutaj wszystko musi być inaczej. No mógłbym teraz znowu cytować przykładami, w jaki sposób my w życiu codziennym i w medytacjach i w naszej praktyce musimy wszystko robić trochę inaczej. Tam również pracują, oświecują o, o, o, o, te, te energię, pięciu głodów pracują, przechodzą przez, na, przez, przez, przez naszą świadomość egoistyczną, pracują inaczej. Tutaj zaczyna się wykład tantry. Tutaj zaczyna się, moim zdaniem, na tym etapie o medytacji pięciu tych godów zaczyna się nasza prawdziwa praktyka. Nasza prawda. Tutaj nie ma już żadnych żartów. Jest oczywista, prawda? Żartować możemy sobie i bawić się, możemy się bawić w naszym takim wstępnym, razem ze wszystkimi religiami, ze wszystkimi ludźmi etapie. Takim przedwstępnym etapie. Samo no, wszystko jest dobre, czy będziecie tak zrobić, czy tak robić, to wszystko jest dobre, no bo jako małe dzieci, prawda, aż nie potrafimy. <śmiech> Ale stopień, który się zaczyna od tych medytacyjnych bundów, a to już jest się stopniem, stopniem, e, to jest, e, rozwojowym. A już idzie się do szkoły, prawda? Skończyło się bawienie, zapisujemy się do pierwszej klasy i trzeba się uczyć. No. jest taka jest sprawa. Dlatego właśnie, przypomnę od razu, że ten, właśnie ten nasz Lama Gowinda, on w wielu miejscach bardzo to wyjaśnia, ten wstępny, wstępne nasze praktyki. Więc nie będę cytował, żeby komuś mnie to nie szkodziło, bo bardzo się w tym kocha we wstępnych praktykach i to nie jest szkodliwe, jeżeli my tego nie zdogmatyzujemy. I nie wyobrażamy sobie, że to jest Buddyzm. Tylko dlatego, że gdzieś tam w Indiach ludzie nic nie robią tylko zerową praktykę. Albo gdzieś tam na zachodzie, prawda, nie, nie zginają karmów. No przypuśćmy to właśnie, nas to nie powinno interesować. Co się dzieje na wschodzie czy na zachodzie. No i dlatego, że my, jednocześnie widząc mądrość ludności ale my musimy wiedzieć, że jesteśmy powołani do fazy rozwojowej. No a to jeszcze się nasz drugi etap, jak mówi Ole. Ja teraz nie gram tych targ, bo przy okazji to wszystko my sobie przypomnimy. To jest nasz drugi etap. Więc my tutaj praktykując, robiąc taką, prawda, naszą medytację, schronienia, czy medytację w góry jogi, My faktycznie zapoznajemy się z tymi pięcioma mądrościami. Bo już w medytacji na ósmego karmatę, to mamy tam te wszystkie światła, prawda? wszystkie światła, to też nas mowa, prawda? Albo te lakiny kolorowe, które się pokazują. jest tam ta zielona lakiny. Czyli to są mądrości. Mądrości to są wielkie mądrości, i tylko wesołki, prawda? Którzy jeszcze się bawią, mogą <tryk> sobie inaczej kombinować, prawda? No. Więc to są te mądrości, budyny i to zielone światło, to jest światło, właśnie które nas oczyszcza z nadgości. To jest światło amogasyczne. Więc te, te światła trochę znamy i do nich się przyzwyczajamy. <tryk> <tryk> Nasza ścieżka jest ścieżką wewnętrzną ale z prawdziwą, bo na zewnątrz, na tym, to co zewnętrzne, to można udawać, można odgrywać, można pięknie mówić, pięknie się uśmiechać, można się przebrać, prawda? No, można to na scenie, aktorzy potrafią odgrywać wszystkie role. Jeden jest królem, drugi jakiś, za, jakiś adwokatem, prawda? Co kto razie kogo odgrywa? Więc my w często właśnie też to się pojawia, to się że buddowie przychodzą do nas jako ludzie, prawda, bodki sadkowe są wszędzie jako ludzie, za ludzi przebrani, w ludzkich skórach. Zupełnie normalnie, nie poznacie ich, to nie ma szansy. Ale my mówimy się przebrać za buddów. Tak, to tak. Moi drodzy, i kto bardziej chce uchodzić za pobożnego, nabożnego, to się przebiera właśnie w odpowiednie szaty, tak, za takiego buddek chce uchodzić, prawda? To są stałe w religiach <trymne> znane rzeczy. Ale machasitanii macha nie ma żadnych, kochani. I my trzymamy się linii wielkich machasitów jennejskich. Idziemy po linii Olego. Dlatego co nie mamy tak naprawdę przez Olego podane, to, to nas to nie interesuje. Bo my nie możemy temu nadać biegu dogmatycznego, że to nasza szkoła, że ale to wiecie, to jest właśnie taka. Nie. Nasza szkoła jest wewnętrzna, poważna. Tu się nie da nic oszukać. Bo czy ktoś może siebie oszukać, jakby lustro karny postawił przed nim? Ja już przed takim lustrem siedziałem. No wiecie co? To się za chwilę się zobaczę w tym lustrze. To jest strach zielony obszar, Prawda? Kogo ja tam zobaczę? No to było Paliawne. więc to jest ta prawda i mm. teraz właśnie mm. ten amogasycki to jest ta mądrość chciałbym, żebyśmy zapomnieli o formach mm. że to jest jakaś forma to jest budda meditacyjny tylko mm. dlatego, że ta mądrość ma naturę buddy jest aspektem buddy mm. centralnego więc forma znika, a my teraz koncentrujemy się na samej mądrości. To jest coś bardzo mądrego, co jest w chustce. Ponieważ kobiety są symbolami chustek, to znaczy się jednym przypisana tam... To mężczyźni są symbolami oczywiście aktywności, to jest im przypisane to działanie. Jest dlatego, i tutaj to też dobrze jest wiedzieć, bo będziemy rozumieć niepływ formułowania. Więc zielone światło z handlu pojmowania w jej podstawowej czystości, mądrości i pełniania działań. Błyszcząco zielone, świetliste i przejrzyste, ostre i przerażające. Ozdobione dyskami światła przyjdzie do siebie z serca Mogasilskiego jego małżonki. I przeniknie Twoje ciało tak, że oczy nie będą mogły znieść jego widoku. Nie bój się go. To no, my na pewno po śmierci, jak będziemy już bardzo, to my się żadnego z tych błędów nie przestraszymy. A mogę się się na pewno nie przestraszymy, prawda? No, jakże moglibyśmy się przemęknąć? Oczywiście, moi panie, ale my musimy się najpierw teraz nie przestraszyć. Teraz. Jeżeli my się teraz nie przestraszymy, to bardzo też się nie przestraszymy. Otóż jest i mądrość, e, mądrość, która się składa z tych dwóch mądrości równości i uniwersalnej świadomości, ale on tu mówi, że my się, oczy nasze nie będą mogły znieść tego widoku. To znaczy się, że my nie jesteśmy przystosowani od urodzenia, ani nie mamy talentów, ani nic, żeby móc widzieć Amogasithi'ego i dać nogi powód. Bo to jest aktywność, a my takiej aktywności po prostu nie potrafimy tej aktywności wykonywać. Amogasithi przedstawia aktywność, aktywność budy. To jest właśnie tak jak pan aktywności Buddy karmata. My zaraz się przekonamy, jaka, jaką my aktywność kochamy, bo my kochamy aktywność, ale jaką? Zaraz zobaczymy, tak trochę inaczej. Musi być tak trochę inaczej, prawda? No więc się dajmy dalej. Jest to spontaniczna gra twego własnego umysłu, zatem spocznij w najwyższym stanie wolny od aktywności i troski gdzie nie ma ani bliskiego, ani dalekiego, ani miłości, ani nienawiści. Jednocześnie razem z tą światłem mądrości, łagodne, czerwone światło zazdrosnych bogów, wywołane przez zazdrość, świecić będzie na Ciebie. Modytuj nad tym, że nie ma różnicy pomiędzy miłością i nienawiścią, ale gdy Twoja inteligencja jest słaba, wtedy po prostu nie, nie znajduj w nim przyjemności. Więc tu jest bardzo ważna uwaga, że ta aktywność amogasycznego, ta mądrość ma pewne walory. Nie tu ani bliskiego, ani dalekiego. Ani miłości, ani nienawiści. To znaczy nie ma... O! Tego to ja bardzo lubię i kocham go. To jest mój przyjaciel. A ten ma trochę nos za długi, to jest mój bóg. A bo warkocz nosi, to jest nieprzyjaciel. O, ten jest mądry, a z tym nie ma co gadać. No, coś takiego. Nie ma miłych, nie ma nienawistnych. Nie ma po prostu tutaj dalekich ani bliskich. Nie ma, że ci bliscy, to znaczy nasi, nasza rodzina, potem nasi sąsiedzi bliscy, Potem może nasi współobywatele, prawda? A ci dalej nie znali to obcy, a obcy to wrogowie. Otóż mądrość równości tego nie znam. my wiemy, że Amagas to ma mądrość równości i uniwersalność świadomości. Więc to jest aktywność, która nie znosi tego. Ale nasza ludzka solidaryczna mądrość, owszem, bardzo się kocha. Ten jest bardzo bliski, umiłowany, tamten obcy nie, nie znosi, prawda? No my nie potrafimy z tego enzystować. No to myślę, czy nasza świadomość pracuje w jakiś inny sposób. Daleki, bliski, nienawistny, miłość, nienawiść i tak dalej, obcy wróg taki czy inny. Czy my jesteśmy w stanie myśleć z tymi kategoriami? Otóż na pewno nie. Dopiero te nasze Sausaniczne z przyrodzenia wzięte myśli muszą być rozpuszczone w pustce. A w pustce to nie będzie. No w pustce jest wolność równości i uniwersalność. A dopóki się trzymamy tych rozróżnień, to no nie jesteśmy w stanie dysponować aktywnością prawdziwie ludzką, aktywnością amogaskiego, czy aktywnością karmatu. Może ja teraz, drodzy, bo tutaj mówi tak, jednocześnie razem z tym światłem mądrości łagodne czerwone światło zazdrosnych bogów wywołane przez zazdrość świecić będzie na ciebie. O, to jest to, co lubimy. <śmiech> to jest zazdrość, to robimy. Więc teraz, my teraz tutaj zobaczymy. Czy my wolimy mądrość Amogaskiego, czy mądrość Zazdrosnych wody. Czy my się tak kochamy w tym zielonym świetle, czy też w czerwonym Zazdrosnych Wolących za wody. Czy my kochamy aktywność Amogaskiego, czy aktywność Asury? Bo to są te Asury tak zwane Zazdrosnych Otóż, moi drodzy, jest powiedziane, że my uciekniemy przed zielonym światłem jak ono na świecie, Czyli przed mądrością amorgasyckiego my uciekniemy. Natomiast oddamy się do objęcia mądrości asylów. I teraz już nie ma żartów. Teraz już nie ma żartów moi drodzy, bo widzicie tutaj, że aktywność jest po obu stronach. Jest aktywność amorgasyckiego, jak mówi Bowinda, poza intelektem, poza naszym działaniem taka magiczna, że tak powiem, aktywność, spełniająca życzenia i aktywność Asura, to znaczy się takiego, który musi wszystko wywalczyć i zgodzić. I mimo to jest to nasza ludzka aktywność, wypływająca zazdrość. Zazdrość jest naprawdę powodem i przyczyną potężnej aktywności. Ktoś bardzo aktywny, to powinien zwrócić uwagę na to, czy nie jest zazdrosny. No, gdyby nie miał zazdrości, nie byłby aktywny. No bo po co, na co? A zazdrość jest motorem do aktywności. Więc ta, to co nazywamy trucizną umysłu, nie jest przeciwnym umysłu zdolnym tak w sankterze. Jest to motor dopilnujący nas do działania. Zazdrość. I teraz proszę analizować, kontemplować. Wszędzie, jak gdziekolwiek to jest w jakiś sposób aktywny nie działa, czy nie ma tam tego motoru, tej, tej motywacji zazdrości. A jeżeli jest opieszały, to, że nie potrafi działać, tak i sobie, nie chcemy się nic, to wzbudzić w nim zazdrość, a zobaczycie, jak zaraz zacznie działać. Często tak jest z kobietami z małżonkami, prawda? Spokojna, łagodna, a sąsiadka przyjdzie i coś jej tam powie do ucha. <tryk> Niech tylko w niej zazdrość powstanie, a się aktywność zaraz budzi. <tryk> no. I ta zazdrość bierze się z takich powodów. Ze strachu. Najpierw takim motywem najbardziej to jest strach. No i zazdrość sama przejść. No to jest zazdrość. No zazdrość to jest to, że ktoś jest aktywny i coś tam robi, a w nas coś się dzieje. To znaczy się, że chcemy, żeby on tego nie robił i zniszczyć mu to, a sami żebyśmy to na jego miejscu robili. To jest zazdrość. To jest ta definicja zazdrości. No to jest coś tak paskudnego we wszechświecie, że jak ja patrzę na tą zazdrość, to po prostu muszę być połudny. Bo to jest najbardziej paskudna rzecz, jeżeli w stosunku do mądrości równości, do złotego świata buddy. I w ogóle do całego naszego buddyzmu. Bo żeby komuś zatrudniać, unicestwiać i niszczyć to, co on buduje, po prostu rób tak samo, pracuj, ciesz się z tym drugim. Nie? Proszę wam. Zazdrość jest w nas wpojona z mlekiem matki od małego. Po dziadkach i pradziadkach. Myśmy tu przyszli z całym zapasem aktywności zafałszowanej, aktywności asurów. To jest zazdrość jest potężna. Otóż, otóż, bo to jest tak, że właśnie um, to zazdrość to jest zupełnie temat różnego, my to kiedyś zdefiniujemy dokładnie. Ale Sambaba wiedział jedną bardzo ważną rzecz. Znał dobrze lamów i ich uczniów. I szukałem, ale nie znalazłem tego, jak znajdę to wam kiedyś, to przeczytam. I Pana Sambawa daje rady dla lamów. I mówi tak. Słuchaj, jeżeli masz coś, albo wiesz coś, co cię bardzo cieszy, to nie okazuj tego czasem swoim uczniom. Nie okazuj im swojej radości, że, cię co, że ciebie coś cieszy. Bo uczniowie będą ci nadzwycznić. I jeszcze to jest, ty, i to pamiętam. Bo o tym nie wiedziałem i właśnie spowodowałem zazdrość. No, oczywiście się uczniów, ja naturalnie Ale są jeszcze tam dwie dodatkowe. Otóż wlanowie muszą chronić swoich uczniów przed czym? Przed zazdrością. Bo uczniowie zazdroszczą swojemu ramię. A a zazdrość to jest jednocześnie bardzo ukryta wewnętrzna energia zniszczyć to z czego się rano cieszy. No tak samo. Moi drodzy to możemy teraz w życiu codziennym się przekonać jak ta zazdrość pracuje. I tu się wkaza w karbie między strach. No ale my zamiast mówić o amogasycin, to my zejdziemy na temat zazdrości, prawda? Ale tutaj jest właśnie to, że zazdrości bogowie to często tak byli. Właśnie głównym motorem ich aktywności jest zazdrość. I mają swoje światło, to jest Taki przyćmiony, czerwony kolor, no bo jest kolor czerwony i czerwony, kolor a, e, na przykład amitawy jest czerwony, gina wzrostnych bogów też jest czerwony, ale, ale te światła samostaryczne to są takie przyciemnione, a światła oświecone są jasno, błyszczące, że nie, nie da się ich oko wyczynać. Więc my musimy rozwalić się jaką mądrością do jakiej jaką mądrość my kochamy? Do jakiej mądrości my winiemy? No bo na przykład, czy ja będę w stanie być tak bardzo aktywny, jak nie będzie we mnie zazdrości? Eee bracie, bez zazdrości to ty nie możesz być wolujący na sobą. Nie możesz, nie jesteś w stanie. I gdzie twoja aktywność? Więc jeżeli, moi drodzy, to wtedy aktywność będzie, no ale prawda się pokaże, czy była to aktywność rzeczywiście z pożytkiem dla tych istot. <grym> czy też? Bez zazdrości to Ty nie możesz być wojujący na sumą. Nie możesz, nie jesteś w stanie. I gdzie twoja aktywność? Więc jeżeli, moi drodzy, to wtedy aktywność będzie, ale prawda się pokaże, czy była to aktywność rzeczywiście z pożytkiem dla tych istot. Czy też dla siebie samego. Prawda? Bo jeżeli nasza aktywność jest, jest, jest z naszego punktu widzenia egoistycznego dla siebie samego, to znaczy się ukierunkowana motyw musi być ta zarząd. A bo jak w się nie ma, to nie będzie aktywności. A jeżeli jest aktywność, to wtedy jest ta prawdziwa. Czy naprawdę jest to dla pożyczku niepiste. Więc można jak zlikwidować taką zasadę. A no właśnie, odwrotnie. A to budowie też odwrotnie. A suryna odwrotnie, a budowie też odwrotnie. Wy jesteście zazdrośni, zaraz mina, się wam robi taka marsowa, Po prostu, bo nie potraficie się cieszyć z cieszącymi, jak mówi apostoł Paweł. czym apostoł Paweł mówi, ciesz się z cieszącymi, płacz z płaczącymi. No, cieszyć się z cieszącymi nie potrafimy tak naprawdę, bo zazdrość od razu pracuje, bo to jest energia ci nie da jej zniszczyć. Natomiast, Płakać z płaczącymi czasem potrafimy, ale to są czasem krokodylowe łzy, bo to nas też cieszy, <gry> tak. że on płacze, on jest chory, słaby, bez pieniędzy, a ja, wiecie, trochę w porczeniu mam, jeszcze siłę mam, prawda? To nas cieszy i ludzie starzy wiedzą o tym. Często, jak odwiedzałem, to takie osoby ludzkie śmierci, no, przyszedłeś jeszcze zobaczyć, czy żyje, tak? Robią nawet wymówki. Przyszedłeś jeszcze zobaczyć, czy, czy, czy żyje, prawda? No. Więc tak to wygląda. Więc zazdrość, zazdrości nie może być tam, jak mówi apostoł Paweł, ciesz się z cieszącymi. Jeżeli mój bliźni z czegoś się cieszy, prawda? Jest zadowolony, to go cieszy, to znaczy się i mnie też to cieszy. Prawda? Widzimy jak ta mądrość równości pracuje to wtedy nie ma zazdrości i ona nie może powstać. A jeżeli ja nie jestem w stanie cieszyć się z cieszącymi, to znaczy się, co stoi na przeszkodzie. Na przeszkodzie stoi zazdrość. Jednocześnie właśnie ta przeszkoda tych, to, tych mądrości, tych asumów jest przeszkodą dla aktywności i energii amogasyjczyków. że ona nie może pracować. Więc człowiek, y, który przypomnijmy, ma aspekt zazdrości w sobie, nie jest w stanie nikogo błogosławić, nie jest w stanie nikogo leczyć, prawda? w jakiś sposób magiczny taki i nie jest w stanie naprawdę nikomu pomóc. Chyba, że robi to dla swojej chwały. A, to tak. No ale skutków tu nie będzie żadnych. Skutków nie będzie żadnych. Rozumiecie? Amogasitki, amogasyckiego, Po przedstawia energię aktywności zupełnie niewidoczną, niepomyślaną, która pracuje w pustce. To jest po prostu, jak te jeliska tu zachodzą, to takie normalne wyglądają, ale nie są normalne. Tak pracuje amogasycznie. Więc kiedy energia spełniających się naszych ludzi, bo to jest energia, którą my dysponujemy. Żeby się nasze życzenia spełniały. Życzenia i aspiracje mogły spełniać. No więc są tu przeszkody, jak się nie spełniają, to znaczy się, że jak my wypracujemy energię własną, siłą własną, egoistyczną, taką asyryczną. no to my, my oczywiście możemy dużo rzeczy zrobić. I my musimy tak pracować, bo samo się nic nie zrobi, ktoś nie powiedział. Jak to? To ty mówisz tak, mówisz takim językiem, jak gdyby samo się miało wszystko zrobić. No i gdzie będzie Na pewno się z tym nie zgodzicie, że samo się nic nie zrobi, prawda? Samo, samo się coś zrobi, prawda? Czy gąpa może postać sama? Nie? No to proszę bardzo. Czy samo się coś może zrobić? Oczywiście. Więc moi kochani, to jest właśnie już filozofia, argument nie do zbicia, że samo nic nie powstaje. Ale, a moga tego, energia działa w sposób poza zasięgiem naszej umysłowej cenzury, prawda? I ona może, może zrobić, może zrobić to. Robi to wtedy rękami tych nieoświeconych. Robi rękami nieoświeconych. Używa aktywności asurów do swojego działania. Tak. No Dolnie tak robię. Tak, tak. Mogę to mówić. Więc jest to nauka <coughs> rozpowszechniona na Zachodzie w wielu szkołach. Nauka o tym, jak robić, co robić. Żeby się nasze życzenia spełniały. Więc ludzie przeczuwają pewne możliwości. Nawet całe wykłady są na ten temat. Po co się męczyć tymi rękami, skoro można pracować umysłem. I też się spełni. wszystko się spełnia. Więc to już jest temat o bardzo rozległy ale my musimy się trzymać ściśle że To jest ta energia, to jest ta wola, wola, która pracuje i działa dla nas naszych życzeń, dla dokonania naszych, naszych działań, właśnie tak jak karmapa, ale po prostu energią amogasyciem. A jej przeciwieństwem jest nasza egoistyczna energia, która ludzie musi wszystko zrobić, budować, wszystko, jak zrobi, to ma. A jak jest niecierpliwie, to musi zdobywać. I stąd są walki i wojny. To jest cecha właśnie, wiemy, z wojowników, prawda, Asurów, że oni są zawsze skłóceni między sobą i wojownikami. Mają tylko to, co potrafią albo zdobyć, albo zrobić. I niczego więcej mieć nie mogą. I my jesteśmy tą filozofią tak nasiąknięciem, jak gąbka wody. My nawet nie przeczuwamy, że jest energia amogasiczna. Nie przeczuwamy, no bo skończy. prawda? A gdyby na, teraz o tym się mówi, no to od razu łapie nas co? bo no jakiś już głodny duch się zjawi, prawda, w nas? <grym> od razu i tak dalej. Więc to jest temat, która w którym Trzeba po prostu kontemplować. Jedno jest pewne, żebyśmy mogli pracować energią burdy, energią karmaty, żebyśmy mogli urzeczywistnić to, abyśmy byli w stanie pomagać istotom. Przecież w naszych medytacjach jest powiedziane tak, że my mamy dojść do takiego stanu, abyśmy byli w stanie pomagać śniącym istotom. A o czym tu jest mowa? O tym właśnie. Bo teraz, to my mamy dobre życzenia, w tej chwili mamy dobrą aspirację pomagać, ale nie mamy żadnych sił. Nie jesteśmy w stanie nikomu pomóc. Żebyśmy byli w stanie pomagać. No oczywiście, że ta pomoc jest uwarunkowana również ze strony tych istot, które tej pomocy potrzebują. Bo to przecież w górze jest zapisane że budowie są w stanie pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Więc ogarnia nie czarna rozpacz, jak sobie w tej chwili uświadamiam pewne fakty. Że my po prostu nie jesteśmy w stanie nawet otworzyć się przed budą. No bo co znaczy otworzyć się przed budą? To jest ten gest otworzyć się przed budą, prawda? Jak żeście przyjmowali um, tego schronienie, to staliście i czy się składali pokłów. I Ole tłumaczył, że to jest otwarcie się, otwarcie ciała, otwarcie mowy, otwarcie serca przed buddami. Więc proszę sobie to poświadomić dobrze, bo może ktoś z was po prostu nie chce się otworzyć, albo może tak ze sztywną karkiem. Kłaniamy się, prawda? zegnij swój kark, choćby miał pęknąć, póki jest na to czas. Więc moi drodzy, to wszystko jest właśnie, że ten, ta energia amogasystywna jest w nas. I my tu nikogo nie oszukamy, bo wszystko co robimy rzeczy czy dobrze, prawidłowo, czy nieprawidłowo, robimy po prostu działanie, jakie jest w nas, a to, co jest w nas, jest prawdziwe, a to, co na zewnątrz, to jest po prostu wstyd. Więc ta mądrość aktywności, to chodzi o to, że nasze życzenia powinny się spełnić. I teraz myśmy tu zaczęli temat, to jest to siła ale jest uwarunkowana. Tak jak każdy z pięciu jest jego energia jest uwarunkowana. Prawda? Więc uwarunkowana pewnymi warunkami. Jest warunkiem, żebyśmy obudzili w sobie energię Amogazikiego jest mądrość równości, uniwersalne widzenie reszty. Ja może przeczytam teraz to, co nas normalnie, sanitarycznie przyciąga. Że my jesteśmy skazani na własny wysiłek, na własnym po prostu to bardzo kochamy to światło, właśnie tą ciemne, takie czerwone, ciemne, tą aktywność własną. Bo kiedy my zobaczymy Amogasyśiego z jego mądrością, to my od razu musimy ucieknąć. No bo po pierwsze, w tym świetle nie ma nic konkretnego do roboty. Rozumiecie? A my jesteśmy przyzwyczajeni. Niektórzy z nas są tak przyzwyczajeni do aktywności, że nawet jak siedzą, ruszają rękami. Ja też ruszam rękami w jazdy. My wszyscy już tam w aktywności fizycznej. My sobie nie wyobrażamy tego, prawda? Więc to ja, ja Wam nie tłumaczę tu wszystkiego, prawda? Bo tego się nie da powiedzieć, ale chciałem Was po zaszczepić temat. W tym czasie pod wpływem intensywnej zazdrości przerazisz się i będziesz uciekał przed przenikliwym błyszczącym zielonym światłem, a odczujesz przyjemność i przyciąganie do łagodnego czerwonego światła zazdrosnych Bogów. W takiej chwili nie lękaj się zielonego światła, przymykliwego i błyszczącego, świecistego i przejrzystego, lecz rozpoznaj je jako mądrość. Niech Twój Duch spocznie w nim, rozluźniony w stanie niedziałania. To jest, to jest dziadne, nie działać. Ale to nie znaczy nie robić i nie pracować. Nie działać to jest aktywność w nie działaniu. A to jest zupełnie co innego od naszej samsonicznej aktywności. Więc ten temat, jeżeli ktoś to bardzo interesuje, to musi mieć Bhagavad bo nie ma działania z niedziałaniem nic nie objaśnionego. Poza za Na W każdym razie w żadnej literaturze nie spotkałem. Jest tam tu jakiś rozdział, w Vitae, gdzie bardzo wyraźnie tłumaczy, co znaczy działanie z niedziałaniem. I wtedy mamy spokój. Naszym, w każdym razie, działanie ma być działaniem amogacińskiego. W żadnym wypadku nie oparte na zazdrości, Więc żebyśmy się w tym kształcili i żeby ta energia w nas się obudziła, to jak nas zazdrość łapie, a łapie nas stare na zazielenie stare, po prostu trzeba sobie pomyśleć, zamienić się rolami w tym To już trzeba stosować metody. Prawda? Zamieni się albo o rani, że jestem na jego miejscu, no więc nie mogę tego czytać na To właśnie ta zazdrość. Zazdrość jest o różne rzeczy i przedmioty. Zazdrość jest o książki. No, dam wam taki przykład. Znam takiego, co zawsze jak przyszedł, to wszystkie książki oglądał i do wszystkich książek miał gość. Ale jak zobaczył dwa tomy, życie padła bawy, nie tchnął i nie zaglądną, chociaż jest tam 30 ilustracji. A ja to udało zauważyłem. Dlaczego? I nigdy tego nie zrobiłem. No bo wtedy jest była energia ponad jego siły. Prawda? Więc my jest, mamy te talenty. To jest nasza przyrodzona moc amogasiciego, no, to jest zazdrość, to jest od energii amogasiciego podchodzi. Walka, górna, bitwa, to wszystko jest energia Amogasickiego. Rozumiecie? My tak tłumaczymy, że to jest jeden i to jest ta sama energia, tylko ona pracuje w sposób, jaki odwrotny. Więc jak ktoś jest mocno zazdrosny, to znaczy się, że ma mocną energię. I dlatego mówimy, dobry jest z tego zazdrosnego. Bardzo dobry, bo cisza urośnie. rośnie. Jego nie można krytykować. Bo jego zazdrość się wcześniej czy później rozpuści. Ale to znaczy się, że on ma energię amogasyciego w sobie. Nie, Ma. jest. Wolowniczy, Bić się chce wcale. Uci. Ale no, amogasycie. Pracuje przedej energia Ale teraz tylko trzeba zamienić mądrość. Zmienić mądrość, się. Dojść do tej zielonej mądrości i wtedy możesz ludzi błogosławić, możesz im leczyć, możesz im życzyć i wszystko się raz spełni, po pewnym czasie. Znaczy się siła rozwinie, to się będzie spełniać. Ale dopóki nie widzisz mądrości równości, dopóki jest zazdrość, no to potem się tak zdaje, że do jednemu zazdrościsz, a drugiemu nie. Nie, bo to jest energia, to jest zawsze. No jest zawsze. To po prostu jedna. No. Więc my tutaj mamy naukę o aktywności buddy, a mogę mówić, o aktywności pana, aktywności buddy Karmaty i o aktywnościach naszych własnych, ale źródłem tej aktywności jest jedna i ta sama, jedna i ta sama, ten, ten sam aspekt. Że właśnie Tutaj, żebyśmy nie myśleli, że ten negatywny aspekt aktywności, a pozytywny aspekt aktywności erogacjuskiego, że to są dwie różne energie, dwie różne aktywności. Bo by to wielki, podstawowy błąd. Rozumiecie? Chcielibyśmy wykorzenić to negatywne, a osiągnąć to pozytywne. Ponieważ się to nie da, no to musielibyśmy ubrać maskę, i teraz masce pozytywnej się pokazuje i unikać masce negatywnej. Nie da się żadnej z tych energii zniszczyć. Jeżeli ktoś zna, bo my wszyscy dysponujemy tymi energiami. Te energie przecież to są nasze świadomości. My na nie kontemplujemy i o nich mówimy na, po prostu jak nam, jak paciorki na, na, na naszym kręgosłupie. One są, my je mamy. I teraz my różne te energie budów przejawiamy, ale ponieważ jesteśmy sanktaryczni, my przejawiamy je w sposób negatywny, więc nasza szkoła nie niszczy tych negatywnych, tylko mówię, jesteś zazdroczny, dobry materiał, jesteś waleczny, jeszcze lepszy materiał, z ciebie jest taki zielny, panie, to jest dobry, o, a ty? A ty masz pragnienie w sobie takie rozbudowane, dobry jesteś do, do, do, do, do, do tego, ty masz energię kogo, a mi tam jest sobie, prawda? Ty jesteś taki i taki. no jakiekolwiek byście złości i przestępstwa widzieli, <śmiech> <szedili, śmiech> wszystkie są bardzo dobre. I to jest ważniejsze. jada. to jest tantra. I ten różni się od wszystkich religii. To ją a kysz, a tyż, diable, a kysz. A Pan Bóg, dobry Boży, <śmiech> dobry Boży, <śmiech> Boży za nami. Nie, nie ma dobrego Boga i złego diabła. Jest tylko jedna energia, jest ich pięć w zasadzie, żebyśmy mogli zapamiętać, to ja to się rozbudowywuje. Więc tutaj musi nastąpić przemiana energii. Przemiana naszych, naszych astorycznych energii na energię amogasycznego. Amogasyczny świadectw życzy jakiejś istocie i to jej się musi stać. Bez najmniejszego wahania właśnie się musi stać, musi się stać. Więc, moi drodzy, to jest... Maja. A dlaczego? No bo ma wypracowaną mądrość żywności. Ma wypracowaną, nie jest coś obcy, swój, kochany, niekochany, tak czy siaki. Zupełnie odmieniona świadomość. Zazdrości w nim zacienia nie ma. Bo gdyby była zazdrość w inny, z innymi osobami jakaś podobna, a temu, temu nie zazdrościu należy, bo mu się tak wydaje, to i energia nie pracuje. Mamy tę sanktaryczne zadanie. I ja wam będę od czasu do czasu Staś wypuszczał, kiedy Ole mówi o tej tajemnicy. Bo tak to trzeba nazwać. Skoro Ole nie mówi wyraźnie, a wspomina, to my to posłuchamy. On mówi o tym. Mówi, bardzo wyraźnie mówi i uczy. Bo to jest naprawdę tajemnica. Tak? Zgadza się? Ale my musimy do tego podchodzić pomału. Więc wiemy to, nie gościć, cieszyć się ze wszystkiego, co się, się ktoś cieszy. Na przykład może być tak, że jest w domu mąż i żona. No i powiem wam taki drastyczny przykład, no żebyście wiedzieli na drastycznych przykładach trzeba po prostu to, co to, to uwzysłowić. Żeby się nie wydawało, że jesteśmy Nie. No i co? Pan mąż wrócił z randki. A pani Zaję się cieszyć z tego, co To jest przykład na zazdrość. To jest przykład, że trzeba niestety zmienić świadomość. Tak? Ilamowie tak testują swoich uczniów. Tu mieliśmy tu świadek, który w jak Jakub się skarży że mu po prostu żomer chciał uwieść. Ale on zapomniał, że dzień wcześniej ślubował lamię, że wszystko do niego należy. Więc ja nie pomyślę o tym Jakubie, Jakubie. Tak się dałeś zabrać. A może Jakubie chciałeś jakieś inicjacje od lamy? No inicjacje taką, którą się z serca do serca przekazuje. Oczywiście, do no Jakub musi udowodnić, Ci się do tego nadanie, prawda? No. Więc różne są sprawy, moi drodzy. Nasza szkoła w każdym razie, my, my, my mówiąc amogasyciem, jesteśmy na drugim etapie. A jest jeszcze trzeci etap. Ale to już, trzeci etap, to już niewielu z nas będzie, bo to już każdy z osobna będzie musiał tam urzeczynić. Więc, moi drodzy, ja myślę, że ten amogasycie jest jakoś zrozumiały, czy nie? To... Skoro jest, to może dalej czytam tak. Lecz rozpoznaj je jako mądrość, niech twój umysł spocznie w nim, rozluźniony w stanie niedziałania, proś z oddaniem myśląc, To jest promień światła współczucia błogosławionego Sitki. Przyjmujesz schronienie w nim. To jest światło, promień współczucia błogosławionego Sitki. Znany, zwany mądrością spełnienia działań. To jest związek z ostatnim wykładem, jaki byśmy mieli, o tej wyspie skarbów, gdzie miał zdobyć klejnot spełniający życzenia. A my dzisiaj rozpracowujemy, że klejnotem spełniającym życzenia jest energia amogasickiego, prawda? I właśnie kiedy my się na, nas cieszy, to w miarę tego rozwijamy tę energię. Otóż żadne szkoły w ten sposób nie nauczają. Wszędzie Was będą nauczać dla własnego dobra, dla własnej korzyści. Jeżeli się to kto komuś uda, to może być pewien, że czeka na niego pieplu. Bo w kosmosie nie wolno nic robić, żadnych energii kosmicznych używać do celów własnych. Absolutnie. To była moja pierwsza nauka, o jakiej się dowiedziałem. A jak się o tym dowiedziałem, to wszystkie magiczne księgi przez 7 lat nie czytałem. Rozumiecie, co to znaczy? Ze strachu. No bo nie rozumiałem, co znaczy, jeżeli dla własnych celów ja nie mogę stosować, okulczyzmu czy magii, to po co mi to? Bałem się tego. A wiecie, miałem się czego bać. Ale dzięki warżajaniu, dla dobra wszystkich istot, i zrozumiałem, co to znaczy, dzięki mądrości równości, dzięki temu, że jest to unikalna szkoła, a nasza linia jo jest linią joginów, specjalną linią joginów, Moi drodzy, której przedstawiciele jest ale to znaczy się, że teraz sprawy zostały zrozumiane, można i trzeba pracować nie tylko rękami, pracować wyobraźnią, dobrym życzeniem, ale absolutnie musimy być czyste jak łza. To światło musi być tak zielono błyszczące, tak czyste i świetliste jak łza. bo co mi pomoże śpiewać godzinki, przepraszam do na przykład, nie powiem już, do zielonej Tary czy do innej Madonni, jeżeli z zazdrością w sercu, z niezrozumieniem tematu, to jeżeli zaszłoby jakieś zjawisko, to zacznie ono nas oczyszczać. No niechże się nad nami zmieni to zielone światło, to jak nas zacznie oczyszczać, to będzie miało z czego, prawda? A my będziemy wiedzieli, wiedzieli co się dzieje. Będziemy lekać reanimum, prawda? Więc dlatego najlepiej jest najbezpieczniejszą praktyką, jest do, do chenreza. Medytacja chenrezig, kamitaba, karmapa, schronienie. No bo zielona tara to jest od tej samej aktywności, prawda? To jest ta pustka, coś No przy ludzkim karmapie możemy zaryzykować jak się pojawia zielona dakini, żeby ona nas oświeciła. Żeby nas oczyściła z tego, z zawiści, z zazdrości, z walki i tak dalej. Ja myślę, że na tym musimy zakończyć, bo u mnie już godzina przeszła, nie wiem, jak tam te taśmy idą, prawda? No więc program, co idzie na taśmę, to na razie kończymy, a teraz... My... Było to nagranie... Goodbye, Max. Goodbye, Mom. After the service, when you're walking slowly to the car and the silver in her hair shines in the cold November air, you hear the tolling bell and touch the silk in your lapel As the tea... Drugs rise to meet the comfort of the band. What's no one ever disappears, you never hear the standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks and maniacs. the children,